I jeśli macie tylko ze sobą Pismo Święte, otwórzcie razem ze mną list do Efezjan i przeczytamy fragment drugiego rozdziału tego listu. Myślę, że bardzo dobrze znany nam fragment pełen bogactwa, łaski, jakiej jesteśmy uczestnikami którą też dzisiaj tutaj będziemy, ufam, przeżywać. To jest niezwykłe, że te słowa zapisane tyle lat temu czytamy dzisiaj wielokrotnie i za każdym razem. Bóg przemawia do naszych serc, pociesza nas, zachęca nas, pociąga nas ku sobie, objawia nam siebie i bogactwo Jego wielkiej łaski które jesteśmy uczestnikami przez naszą wiarę w Pana Jezusa. Przeczytajmy powoli, z uwagą ten fragment i niechaj Bóg pobudzi nasze serca do uwielbiania Go, radowania się w Nim. List do Efezjan, drugi rozdział. A was, będących... Martwymi w upadkach i grzechach, w których niegdyś żyliście zgodnie z dobą tego świata, według władcy mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy. Żyliśmy niegdyś w porządliwościach naszego ciała, czyniąc wolę ciała i myśli. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i pozostali. To jest ta tragiczna konsekwencja upadku człowieka w grzech. Wszyscy ludzie znajdują się w takim stanie, jeżeli nie są w Chrystusie. Jeżeli jesteś poza Chrystusem, to jesteś w gronie tych wszystkich żyjących według ciała, według porządliwości ciała, żyjących według ducha tego świata, władcy, który działa w synach opornych, to było doświadczenie każdego z nas na jakimś etapie naszego życia. Wiersz czwarty mówi Bóg natomiast. A więc to jest to, co było wynikiem ludzkiej, ludzkiego nieposłuszeństwa. To, o czym czytamy w tych pierwszych trzech wierszach, to jest rezultat nieposłuszeństwa Bogu, wybrania woli człowieka, pójście za głosem przeciwnika, pójście za głosem tego zwodniczego ducha. Natomiast czwarty wiersz mówi o tym, czego Bóg dokonał. Bóg natomiast, będąc bogatym w miłosierdzie, Bogaty w miłosierdzie Bóg przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował. I to nas, będących martwych w upadkach, to jest ogrom Bożej miłości. Nie umiłował nas dlatego, żeśmy byli wolni od grzechu. Nie umiłował nas dlatego, że zobaczył w nas jakieś dobro, nie umiłował nas dlatego, że myśmy mieli cokolwiek w sobie, co zasługiwałoby na Jego miłość, ale to On w bogactwie swojego miłosierdzia. To On w swej naturze miłości umiłował nas w tak podłym stanie, w naszej martwocie, w naszym buncie, w śmierci. Umiłował nas przez swoją wielką miłość, którą nas umiłował. Umiłował nas i ożywił wraz z Chrystusem. Kiedy Chrystus umarł, to wziął na siebie naszą śmierć wziął na siebie ten stan, o którym czytamy w tych pierwszych wierszach. Naszych grzechów, upadków i naszej duchowej śmierci, czyli oddzielenia od Boga, oddzielenia od życia Bożego. I gdy stał, my wszyscy, którzy w Niego wierzymy, ożywieni zostaliśmy. Ożywieni wraz z Chrystusem. Jego śmierć jest naszą śmiercią i Jego zmartwychwstanie jest naszym zmartwychwstaniem. Mamy udział w Jego śmierci i mamy udział w Jego życiu. Was, martwych, ożywił. Byliśmy martwi, a oto żyjemy. Byliśmy oddzieleni od życia Bożego, a dzisiaj jesteśmy uczestnikami Bożego życia. Łaską, łaską jesteście zbawieni. I to nie z Was, to nie z Was, łaską zbawieni jesteście. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w niebiosach, w Chrystusie Jezusie. My jesteśmy wciąż tutaj na Ziemi to posadzenie nas w okręgach niebiańskich odbywa się dzisiaj przez pośrednika. My nie jesteśmy dzisiaj w okręgach niebiańskich. My, jako my. Jest tam Chrystus, który nas reprezentuje i w tym sensie my wraz z Nim jesteśmy w okręgach niebiańskich. Przez Niego. Aby okazać w nadchodzących wiekach przeobfite bogactwo swojej łaski w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Dzisiaj, po tylu latach, zobaczcie, i przez te wszystkie mijające lata i wieki, Bóg objawiał przeobfite bogactwo, swojej łaski, świadectwa każdego z nas, którzy nawróciliśmy się do Chrystusa, świadectwa tylu ludzi, których, o których możemy czytać, o których, z którymi możemy rozmawiać, słyszeć, pokazują nam, jak bogaty w łaskę jest Bóg, z jakiego bagna, z jakiego grzechu, z jakiej nieprawości Bóg ma moc wyrwać ludzkie dusze przeobfite bogactwo Bożej łaski w dobroci wobec nas. Dzisiaj, pojednani z Bogiem, ta łaska daleko bardziej obfituje w nas. Jeśli Bóg okazał nam swoją łaskę, gdy byliśmy Jego przeciwnikami, gdy byliśmy Jego wrogami, gdy służyliśmy władcy tego świata, i wtedy Bóg się nad nami zmiłował i okazał nam swoją wielką łaskę. Czytamy, o ileż bardziej teraz pojednani z Nim będziemy uczestnikami Jego życia w Chrystusie. O ileż bardziej. Dzisiaj, kochani, jesteśmy tutaj, mam nadzieję, każdy z nas w oczekiwaniu na bogactwo Jego łaski. Mam nadzieję, że nie oczekujemy, że tutaj coś sobie jako ludzie damy, ale oczekujemy, że Bóg przez nas, słabych ludzi, będzie do nas mówił, będzie nam się objawiał, będzie nam udzielał łaski. Kto z was dzisiaj jest w potrzebie Bożej łaski? Potrzebujemy dzisiaj Jego łaski, tak jak wczoraj potrzebowaliśmy, tak jak przedwczoraj i jak każdego jednego dnia. Z łaski żyjemy, bierzemy łaskę za łaską z Chrystusa Pana, który nas tak umiłował. I Bóg jest bogaty w tę łaskę. To nie to, że On skąpi, nie to, że On troszeczkę daje tak, aby, aby, abyśmy ledwo dali radę. On jest hojny w łasce, On ma przeobfite bogactwo łaski. Kochani, wszystko, czego potrzebujemy do życia i pobożności jest dostępne dla każdego z nas. Obyśmy tylko czerpali, obyśmy tylko z wiarą brali z tej, z tej obfitości, z tego bogactwa łaski, które jest nam darowane. Wiersz ósmy, łaską bowiem jesteście zbawieni. Powtarza Paweł to, co powiedział wcześniej w piątym wierszu. Łaską jesteście bowiem zbawieni, przez wiarę. I to nie z was. To jest dar od Boga. To jest dar Boga. Bóg nam darował to zbawienie z łaski. Nie dlatego, że myśmy poprawili się, nie dlatego, że zasłużyliśmy w jakikolwiek sposób, ale dlatego, że Jezus Chrystus zapłacił Cenę naszego zbawienia i my przez prostą wiarę staliśmy się uczestnikami tego zbawienia Bóg w swej łasce darował nam nowe życie, przebaczył nam nasze grzechy, usynowił nas napełnił nas swym duchem łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie z was dar to Boga, nie z uczynków aby się ktoś nie chlubił nie pysznił, nie hełpił. Zachowaj nas, Boże, od takich modlitw, jakie wznosił ten zarozumiały faryzeusz w świątyni, w których zamiast chwalić Boga i Jego łaskę, chwalimy siebie, co myśmy nie zrobili i jacy to my jesteśmy wspaniali. Zachowaj nas, Panie Boże. Niechaj nasze modlitwy wysławiają wielką łaskę Boga. Kochani, gdy modlimy się tutaj w zgromadzeniu, gdy modlimy się w naszych domach, wywyższajmy Boga, nie siebie. Uniżajmy się przed Nim i wywyższajmy Tego, który jest jedynie godzien chwały. Oddawajmy cześć temu, któremu należy się wszelka cześć i chwała, i dziękczynienie, i uwielbienie Pilnujmy naszych słów przed Bogiem, naszych serc przede wszystkim, ale też i naszych ust. Niech nasze usta nie będą pośpieszne w wypowiadaniu słów, za którymi nie stoją nasze serca i nie stoi właściwe biblijne zrozumienie. Wypowiadajmy słowa chwały dla naszego Boga, wywyższajmy Go, wielbimy Go, oddawajmy cześć temu, który w swym bogactwie łaski tak się nad nami zmiłował. Jego uwielbiajmy, Jego wywyższajmy, nie chlubmy się z czegokolwiek innego, jak tylko z krzyża naszego Pana Jezusa Chrystusa, z naszego wielkiego Zbawiciela i z tego dzieła, które dla nas uczynił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych dzieł, które przygotował wcześniej Bóg, abyśmy w nich Chodzili. Dlatego pamiętajcie, nie zapominajmy, gdzie byliśmy. Nie zapominajmy, ale pamiętajmy, gdzie byliśmy, z czego Bóg nas wyrwał, czym nas łaskawie obdarzył. Pamiętajcie, że Wy, niegdyś poganie w ciele, nazywani nieobrzezanymi, przez Tego, który jest obrzezany obrzezaniem na ciele, wykonanym ręką, czyli przez Żyda. Oni nadal patrzą na nas jak na gojów, pogan, którzy nie mają dostępu do Boga, ale my wiemy, że to nieprawda. My wiemy, że w Chrystusie już nie masz Żyda ani poganina, o czym Paweł dalej mówi. Mówi, byliście w owym czasie bez Chrystusa, tak, był taki czas, kiedy poganie nie mieli takiego przystępu do Boga jak Żydzi. Oddzieleni od praw obywateli Izraela i obcy przymierzą obietnicy, nie mający nadziei, bez żadnej nadziei na tym świecie i bez Boga na świecie, bez nadziei, bez Boga na świecie takim byliśmy stanie, kiedy byliśmy martwi w naszych grzechach i upadkach. Ale teraz już nie jesteśmy, ale teraz w Chrystusie Jezusie, Wy, którzy niegdyś byliście dalecy, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. To jest podstawa naszej, Relacji z Bogiem, bliskości z Bogiem, nic innego jak tylko krew Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy, że nasze pojednanie z Bogiem, nasza relacja z Bogiem nie opiera się na niczym, czego my byśmy mogli dokonać, ale opiera się na wszystkim, czego Chrystus dokonał za cenę swojego cierpienia i śmierci, przelania Jego drogocennej krwi. Staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem i tylko On i nikt poza Nim. On, Chrystus, jest naszym pokojem, który z dwojga jedno uczynił. Z Żydów i z Pogan uczynił jeden Kościół, jedno ciało, jeden lud. Zburzył w ciele stojący po środku mur oddzielenia. Żydzi byli, Żydzi byli obrzezani, poganie byli nieobrzezani, i ta różnica w ciele była murem oddzielenia. Ale mówi: Chrystus to zburzył. Już nie ma tego muru, tą wrogość oddzielenia. On prawo, Przykazań w ustawach uznał za bezużyteczne, aby z tych dwóch, z Pogan i z Żydów, stworzyć w sobie samym jednego nowego człowieka, czyniąc pokój. I pojednał ponownie obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż. Krzyż jest końcem tego podziału między poganami i Żydami. Przez krzyż zarówno poganie, jak i Żydzi doświadczają pojednania. Ci wszyscy, którzy przyjmują dzieło krzyża, którzy wierzą w to, czego Chrystus dokonał na krzyżu pojednał obydwóch w jednym ciele z Bogiem przez krzyż w nim, zadając śmierć nieprzyjaźni. A gdy przyszedł, ogłosił dobrą nowinę pokoju wam, którzy byliście daleko i którzy byliście blisko, a więc zarówno poganom, jak i Żydom. Przez niego bowiem Mamy przystęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Kochani, i dzisiaj przystąpmy do Ojca w duchu, którego nam dał. Przez dzieło Jezusa Chrystusa zwróćmy na Niego nasze oczy. Wychwalajmy Go, dziękujmy Mu, wywyższajmy Go, nie milczmy, ale wysławiajmy Go ze wszystkich sił, jakie mamy. Uwielbiajmy Go, wysławiajmy Go. Godzien jest chwały, nasz Bóg, który dokonał tego wielkiego dzieła pojednania nas ze sobą w Jezusie Chrystusie. Nas, którzy byliśmy martwi którzy byliśmy grzeszni, którzy byliśmy daleko. Dzisiaj jesteśmy blisko. Dzisiaj mamy przystęp bezpośrednio do Boga. Każdy z nas w Chrystusie, w Duchu Świętym. Nie jesteśmy już obcy. Jesteśmy bliscy przez krew Chrystusa. Przystąpmy z ufną odwagą do Jego tronu łaski, aby otrzymać to wszystko, czego potrzebujemy według Bożej hojności, według obfitości Jego łaski. Niechaj Duch Święty porusza nasze serca i pomoże nam w tej modlitwie, w tych pieśniach, naszych rozmowach, rozważaniach Bożego Słowa, abyśmy w tym wszystkim doświadczali obfitości Jego łaski, Jego miłosierdzia, Jego dobroci. Powstańmy, kochani, módmy się, śpiewajmy pieśni, stańmy sobie tak, żeby swobodnie tutaj móc patrzeć na ścianę, gdzie będą wyświetlane te teksty, pieśni i wołajmy do Boga, wywyższajmy Go. Dobry nasz Panie, Boże Wszechmogący, łaskawy, miłosierny, Dziękujemy Ci, że na nowo możemy stanąć przed Tobą jako Twoje dzieci, wykupieni z tego świata, oczyszczeni z brudu tego świata, ożywieni z martwych, napełnieni życiem Twoim, Duchem Twym Świętym, przez którego mamy przystęp do Ciebie, Ojcze w niebie. Dziękujemy Tobie za to wielkie, wielkie, wielkie zbawienie. Daj, żebyśmy nie utracili radości z tego zbawienia. Daj, żebyśmy pamiętali, jak bardzo nas umiłowałeś, jak wielką cenę zapłaciłeś, jak wielkie jest to zbawienie, którego jesteśmy uczestnikami i jak dzisiaj dla każdego z nas jest dostępna obfitość Twojej łaski. Daj, Panie, nam czerpać z Twojego źródła niewyczerpanego, Daj nam dzisiaj radować się w Tobie i doświadczać tej błogosławionej obecności Twego Ducha w zgromadzeniu Twych dzieci. Przemawiaj do nas, pociągaj nas ku Tobie, lecz to, co chore w nas, Panie, tak wiele rzeczy jeszcze wymaga Twego uzdrowienia. Prosimy, dotykaj nas, naszych serc, naszych myśli tego wszystkiego, co jeszcze w nas nieprzemienione, co nieuzdrowione. Lecz nas, Panie, Twoją mocą. Prosimy, wzmocnij nas w duchu, wzmocnij nas w naszym wewnętrznym człowieku i też w słabościach naszego ciała. Zmiłuj się nad nami i dopomóż nam, kochany Panie. Powierzamy się w Twoje ręce i cały ten czas, prosząc, byś prowadził nas w Duchu Świętym, w uwielbieniu w rozkoszowaniu się Tobą, nasłuchiwaniu tego, co masz dzisiaj przez Twego Ducha do powiedzenia do Twego Kościoła. Amen.